XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie Polubiliśmy rozmowy przez internet Używamy do tego gadu gadu albo Skype'a I coraz częściej korzystamy z wideorozmów Jak zbudowane są kamery, które są niezbędne do tego, żeby nie tylko słyszeć, ale i widzieć rozmówcę? Łukasz Pilarczyk, Creative Kamera internetowa jest dużo prostsza od kamery takiej typowej mini-DV, na przykład, którą kręcimy zdjęcia na wakacjach czy na imprezach rodzinnych. Jest prostsza, aczkolwiek te najważniejsze elementy zawiera, czyli jest tam obiektyw, jest matryca, czyli ten światłoczuły element, który przetwarza światło na impulsy elektryczne. No i jest kilka układów, które zamieniają te impulsy elektryczne już na jakiś tam format danych cyfrowych i wysyłają przewodem już bezpośrednio do komputera. Dane z kamery przesyłane są poprzez gniazdo USB do komputera. Tutaj na rynku występują dwie wersje tego gniazda, standard 1.1 i 2.0. 2.0 jest nowszy, szybszy, przy wyborze kamery również trzeba pamiętać, z którym standardem ona pracuje. Najlepsze będą oczywiście te, które współpracują z 2.0, tam transfer danych jest szybszy, obraz płynniejszy zatem. Kamera internetowa bez komputera jest nieprzydatna. Ona nie zapisuje tego obrazu w sobie, ona go tylko przetwarza, generuje dane w postaci cyfrowej o tym obrazie i wysyła do komputera. Dane gromadzone są na dysku komputera, bądź też bezpośrednio wysyłane do internetu. Jeżeli korzystamy na przykład z komunikatorów internetowych, od razu biegną do naszego rozmówcy i tam obraz wyświetlany jest na jego ekranie matryca decyduje o jakości obrazu i jest to ten najważniejszy, najważniejszy element. W kamerach internetowych występują dwa typy matryc. To matryce CCD i CMOS takie mają skróty. Najprościej rzecz ujmując CCD matryce są bardziej czułe. Przez to oferują jaśniejszy, bardziej kolorowy obraz. Natomiast w tej dziedzinie nastąpił duży postęp, także i jedne i drugie dadzą nam naprawdę bardzo przyzwoity obraz. Podstawowy parametr, który jest ważny dla matryc to rozdzielczość tej matrycy, czyli ilość punktów poziomie i w pionie, która determinuje jakość obrazu, jaką będziemy w stanie z tej matrycy uzyskać. Na rynku istnieją jeszcze matryce o rozdzielczościach 352x288 i jeżeli mamy wolniejsze łącze internetowe, możemy zdecydować się na taką kamerę, taka nam wystarczy. Natomiast jeżeli to jest łącze stałe, zdecydowanie powinniśmy wybierać kamery o rozdzielczości VGA, czyli 640x480 punktów, bądź wyższą rozdzielczość na rynku są dostępne kamery o rozdzielczości matrycy 1.3 megapiksela, która dodatkowo softwareowo może być jeszcze podnoszona w górę. Także te kamery oferują taką jakość obrazu, jak jeszcze kilka lat temu pierwsze cyfrowe aparaty fotograficzne. Był to XFY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.